Radiosfera, muzyka bez zatrzymania, chociaż teraz tej muzyki w tej godzinie będzie naprawdę niewiele, bowiem rozpoczynamy program zatytułowany Głos z Ameryki na antenie Radiosfery, to pierwszy odcinek tego programu, natomiast program już gdzie indziej pojawiał się i miał za sobą kilka odcinków, witają Was bardzo serdecznie Michał Dziwisz. I Marek Żalewski. W tym programie, tak jak już zapewne zauważyliście, na naszej stronie głównej poznacie nieco bliżej Stany Zjednoczone, będziemy wam o nich opowiadać, o tym wszystkim, co się aktualnie za Wielką Wodą dzieje, oraz także no, o różnych rzeczach, które dla Stanów Zjednoczonych są bardzo charakterystyczne. Przed momentem słów kilka o pogodzie w Polsce opowiedziałem, to teraz Marku, chwila dla ciebie, abyś podzielił się z naszymi słuchaczami wieściami pogodowymi z zaoceanu. Co tam wygląda? Lato wita powoli do Was, czy jeszcze nie bardzo? O, lato już zawitało dawno. Mieliśmy ogromne upały, wilgoć dochodzącą do 85%, e, powodzie, tornada, e, ogromne w, w, burze z piorunami rozwalające, walące drzewa itd., itd. W tej chwili jest bardzo ładnie. Akurat się wypogodziło po wczorajszych burzach. Słońce świeci. A i to jest świetna pogoda, ponieważ dzisiaj w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Ojca właśnie. No Także... proszę. No. Czyli jest Także... co świętować, ojcowie mogą sobie śmiało świętować. W ogóle w Stanach Zjednoczonych zauważyłem, że te święta typu Dzień Matki i Dzień Ojca są jakby troszeczkę wcześniej. Na przykład Dzień Matki był 12 maja? Jakoś tak? E, tak, bodajże 12 maja, tak, jeśli się nie mylę, tak? No, pamiętam, że był, pamiętam jak e, córka no, życzyły żonie, mamie swojej różne rzeczy, to chyba było około 12. ale nie pamiętam daty dokładnie rozdaje się 12. Wiesz co, właśnie wydaje mi się, że 12 też, bo nie wiem, czy pamiętasz z naszej prywatnej korespondencji, jak pytałem ciebie, co tam się dzieje, bo słuchałem sobie jednej z amerykańskich stacji radiowych, no i zauważyłem, że tam bardzo intensywnie mówią o Dniu Matki. Ja mówię, kurczę, no co się dzieje? Przecież Dzień Matki to jest dopiero 26 maja, a Amerykanie, jak się okazuje, do przodu są w tym względzie e, wobec nas, wobec Polaków. Tak jeszcze zapytam, bo u nas bardzo intensywnie mówi się o Euro 2008 no Euro, czyli jak sama nazwa wskazuje zawody piłkarskie dotyczące Starego Kontynentu w mediach amerykańskich mówi się co nieco na temat tych mistrzostw czy też raczej się kwestie przemilcza co nieco się mówi, ale nie ma tu takiego podniecenia jak w Europie, broń Boże, z tym, że tym razem y, można oglądać to w telewizji, jeśli ma się y, telewizję kablową, bo sieć ESPN, taka sportowa sieć, która nadaje olimpiady i różne inne sporty, nadaje te mecze na, na, na żywo, na bieżąco, więc y, i się to ogląda, widać ten... widać. Y, powiedzmy w restauracjach, barach, gdziekolwiek telewizory są włączone, widać te mecze w akcji, także zainteresowanie wzrosło. Być może ze względu na większą liczbę Emigrantów, no Jest tutaj dużo na przykład Latynosów, ludzi z Południowej Ameryki, którzy jak najbardziej się interesują piłką nożną. Amerykanie też chyba coraz bardziej, ale, ale, ale jeszcze nie ma tej, tej, tej pasji, tego ogromnego zainteresowania, które, które wreszcie świata jest co do piłki nożnej. A jeżeli chodzi o sporta w Ameryce, to jest coś takiego, czym się Amerykanie bardziej interesują niż piłką nożną? To jest może koszykówka albo coś jeszcze innego? No mają swój tak zwany futbol, tutejszy amerykański futbol, który się nazywa futbol tutaj, ale to jest no, to, to, to, to jest tutejszy futbol. No i oprócz tego się sezony tych zawodowe, na przykład hokejowe, sezon hokejowy czy sezon koszykówki zawodowej został przedłużony względów prawdopodobnie komercyjnych i, i rozgrywki co do, do mistrzostwa koszykarskiego jeszcze się nie zakończyły. A już jest czerwiec, no to, jest, to był tutaj sport zimowy zawsze. <laughs> Kończyło się to gdzieś na wiosnę, a teraz to jeszcze właściwie prawie, że w lecie jeszcze się gra. Tak swoją A -a. drogą wspominałeś, że dużo imigrantów w Stanach Zjednoczonych, nie można także zapomnieć o Polakach, było jakoś głośno po tym meczu Polska-Austria, kiedy to w ostatniej minucie, w minucie 93, no tak zostaliśmy niesprawiedliwie potraktowani przez sędziego, coś tam, jakieś akcje w Stanach Zjednoczonych, amerykańska nasza Polonia cudowna także organizowała protestacyjne, czy nie bardzo, nie było tego jakoś tak widać? No, po pierwsze, jeśli bym był w Chicago, to prawdopodobnie bym to A widział. A no właśnie, tutaj, bo tutaj, Chicago tutaj to jest przecież <laughs> y, największe skupisko Polonii. Chyba też jeszcze Nowy Jork, prawda? Tam też tam jest dosyć. Na tak zwanym Green Pointie, tam jest, w na Brooklynie, tak zwana jest taka dzielnica polska pod, pod nazwą Greenpoint No i tam jest sporo Polaków mieszka. Tutaj no, jest innego rodzaju Polonia, może i mniej tych ludzi jest, więc osobiście nie, nie słyszałem, ale oczywiście no, sprawdzałem na, w internecie, w wiadomościach telewizyjnych, które oglądam polskich. No Słyszałem o tych sprawach, widziałem mecz. No rzeczywiście, szkoda, że nie zdobyliśmy tego zwycięstwa. Przydałoby się to. No. no niestety, Ale... jak to mawiają, wszystkiego nie można mieć Wspominałeś już na samym początku O tych wichurach, huraganach które przez Stany Zjednoczone się przetaczają i to dosyć intensywnie, zbierają niestety swoje żniwo, bo to do siebie to zwykle mam. A powiedz mi, już od długiego czasu tak jest i czy to jest regularna sprawa, kiedy zawsze się pojawia dosyć cieplejszy, dosyć ciepły klimat w Stanach Zjednoczonych, to te huragany się pojawiają również? Jak to wygląda? No sezon huraganów zaczyna się głównie w, właśnie w czerwcu, ale huraganów jeszcze nie było, tylko były tornada. A Jednego czym się dnia... różni jedno od drugiego, tak jeszcze od razu zapytam, bo może nie no, wszyscy wiedzą. Nie. nie jestem specjalistą, ale, ale huragan no, to jest ogromny front pogodowy na, na, na, na dużej przestrzeni, oczywiście wiatry, deszcze i tak dalej, tak dalej. Tornado, czyli trąba powietrzna to jest coś o wiele mniejszego ale często nawet silniejszego jest to po prostu czasami yy, yy, taka, taka trąba ma szerokość powiedzmy 100 metrów i jest stań, w stanie zmieść wszystko na swojej drodze a, a, a zaraz po bokach nic się nie stanie więc jest to jest bardzo wąski, wąski lejek ogromnej siły ogromnej energii która, która wywołuje wielkie zniszczenia a huragan natomiast no, obejmuje regiony dziesiątków czasami setek kilometrów yy, także to jest, to jest coś w tym rodzaju czyli na razie te trąby się w Stanach pojawiły, tak? na razie trąby chodzi o to, że trąby się pojawiają coraz częściej i się pojawiają w regionach w których się dawniej nie pojawiały to jest ta zmiana, więc nie wesoło, to jest po prostu coś, znaczy że i nagłe czasami przyjdzie coś, bardzo nagle się może stworzyć e, zaraz po powiedzmy silnej burze z burzy z piorunami i, i, i raptem tworzy się taka trąba i wywołuje często ogromne zniszczenia, a strach bierze czasami, żeby coś takiego się nie pojawiło. Specjaliści od meteorologii pewnie pomstują w tym momencie na efekt cieplarniany, a zieloni im wtórują, prawda? Bo to zazwyczaj właśnie ten efekt cieplarniany nieszczęsny się obwinia za wszystko złe, co się dzieje w pogodzie. No najprawdopodobniej większość osób jednak tak obwinia ten efekt cieplarniany tutaj, ale, ale no są... Różne pomysły. Właśnie chciałem wspomnieć o czymś, o czym się dowiedziałem bardzo niedawno. Jest taki jeden pan tutaj właśnie w okolicy Waszyngtonu, się nazywa Craig Wentner, który jest genetykiem i który był właśnie tym, który rozszyfrował ludzki, ludzką genomę swego czasu o wiele szybciej niż władze, ci naukowcy rządowi i tak dalej. Ten pan wpadł na bardzo ciekawy pomysł, żeby wytworzyć bakterie, genetycznie zmodyfikowane bakterie, które by zżerały dwutlenek węgla, który zamiast go pakować gdzieś w ziemi, o czym się mówi ewentualnie, żeby pompować w jakieś stare kopalnie, czy jaskinie, czy w ziemię gdzieś tam, żeby te bakterie zżerały właśnie ten dwutlenek węgla i produkowały wysokiej jakości paliwo. No, no proszę, to, to, to... czyli tak zwany obieg zamknięty, one sobie zjedzą ten dwutlenek węgla, jakoś go tam przerobią i znowu on Właśnie. wróci do obiegu, ale nie jako substancja toksyczna, tylko jako coś zdecydowanie Pali. użytecznego, będzie można sobie to wykorzystać jako paliwo No ciekawa inicjatywa, yy, to, to, na... to na razie są badania, prawda, nic praktycznego zastosowania to jeszcze nie zyskało na razie nie, on na tym pracuje, z tym, że twierdzi, że prawdopodobnie to się za kilka lat uda mu zrobić i to by była sprawa taka, że dosyć łatwe, małe, powiedzmy, wytwórnie tego paliwa można by było tworzyć stosunkowo niewielkim kosztem, coś w rodzaju fermentacji wina czy też piwa, to, to ta sama zasada. No, czyli w zasadzie, gdyby ktoś sobie zażyczył i miał odpowiednią ilość gotówki zielonej, no to mógłby sobie coś takiego przy domu nawet postawić, taki zbiornik z bakteriami, żeby mu oczyszczały atmosferę, a przy okazji zasilały jego przydomowy jakiś tam agregat prądotwórczy, żeby zaoszczędzić nieco i nie być zdanym na łaskę i niełaskę różnego rodzaju elektrowni. Tak jeszcze, a propos tych wszystkich klęsk, że Wiołowych i rzeczy tego typu To zaciekawiła mnie kwestia Następująca, jak od czasu do czasu Przysłuchuję się temu, co się dzieje w mediach Amerykańskich, jakieś tam sobie na przykład Słucham programów radiowych, to zauważyłem Że u was jest coś takiego, co się nazywa Emergency test, to jest jakiś Taki cały system, czy ty wiesz Coś na ten temat, jak to wygląda I jak, jak to działa no więc miałem ostatnio nawet e, okazję tego wysłuchać, jak to działa, bo często ukazuje się coś takiego, że to jest test właśnie takiego, takiego systemu ogłaszania e, różnych nagłych wydarzeń. A, no nie wiem, czy to była wojna, czy właśnie jakaś trąba powietrzna, czy coś takiego, więc nie tak dawno byliśmy w, na, na graduacji z uniwersyteckiej córki na południu Wirginii tutaj i, i no, pogoda była taka podejrzana i raptem w radiu się ukazało, to już nie test był, ale właściwie ogłoszenie, taki sygnał wu wu, wu, wu, wu, ogłoszenie tego, że się strąba powietrzna zbliża proszę się kryć natychmiast i tak dalej i to się powtarzało kilka razy, na szczęście nie uderzyło w pobliżu nas, ale to było, to był taki system, który po prostu no, jest włączany na wszystkich dostępnych chyba w, w stacjach w rozgłośniach radiowych i być może też i telewizyjnych e, który właśnie alarmuje ludzi przed czymś takim jakimś niebezpieczeństwem w sumie i chyba I te każda testy, stacja które... radiowa musi ma nawet taki odgórnie obowiązek, żeby coś takiego do nadajnika przyłączyć i żeby po prostu y, emitować ten sygnał, bo już się parę razy spotkałem na różnych częstotliwościach, że jest coś takiego, że są te piski, y, pojawia się informacja, że to jest tylko test, no i w dalszym ciągu kontynuowany jest program radiowy. Tak, to tylko też, czy system działa. A tutaj akurat miałem okazję po raz pierwszy niedawno słyszeć rzeczywiście to w akcji ten, ten system, no i wygląda, że działa no i bardzo a, dobrze, że działa, szkoda, a, że u nas czegoś tak, takiego tak. nie ma, bo w tym momencie jeżeli coś by się naprawdę złego działo odpukać oczywiście w niemalowane ale gdyby tak. coś takiego się działo no to po prostu w tym momencie każda nasza stacja radiowa czy, ste, czy stacja telewizyjna no musi sobie radzić jakoś tam sama nie ma żadnych połączeń z jakimiś ośrodkami informacyjnymi wczesnego ostrzegania i tak dalej, i tak dalej a coś takiego, no czasem by się przydało. Kiedyś tylko czytałem, że chyba w latach 70. ten system, no ktoś się pomylił i włożył do tego centralnego nadajnika nie tę kasetę, którą powinien umieścić i pojawił się tak zwany fałszywy alarm. Zamiast przetestować ten system emergency, no to się pojawiła informacja, że coś tam złego się dzieje, prosimy nie wychodzić z domów i panika została wszędzie zasiana, no ale to taki wypadek tak. przy pracy, teraz to pewnie już komputerowo jest wszystko sterowane No, chyba tak, No to trzeba wspomnieć o tej przedwojennej w audycji Orsona Wellsa w tutejszym radio Wojna Światów tego. AG no właśnie, Wellsa. powiedzmy tak, tak. może Słyszałeś naszym tak. słuchaczom ja o tym słyszałem, ale powiedzmy bo być może nie wszyscy się orientują cóż to takiego było, a nie da się ukryć że wywołało, że wywołało to wśród ludności amerykańskiej spory popłoch no to było jeszcze w latach 30. Orson Welles, słynny później reżyser, aktor i tak dalej, jeszcze wtedy młody z grupą innych młodych pasjonatów postanowili nadać w radio powieść, jakby audycję radiową na, na bazie powieści Wellesa o ataku Marsjan na ziemię. No i to brzmiało przekonująco, ludzie byli jeszcze nieprzekonani, nikt, nikt ich nie uprzedził, że to jest po prostu audycja. Myśleli, że to prawda, była ogromna panika, no i stało się to wręcz no słynne. Ale, ale to już było bardzo dawno temu Z tym, że no, trzeba powiedzieć, że ciekawa, ciekawy pomysł I właściwie bardzo dobrze się im udał Tylko, że byli też krytykowani za to, że, że w, w panikę po prostu tutaj rozbudowali w kraju A Teraz przypuszczam, jeśli to by się stało, to panika była jeszcze większa Bo teraz jest więcej rozgłośni różnego rodzaju I wszyscy by to chyba słyszeli Wtedy tylko jakiś procent ludności słyszał I jeszcze coś. większa panika by była, gdyby się okazało, że znowu jakieś samoloty wymknęły się spod kontroli i lecą y, w nieprzewidzianym kierunku, tak mi się no wydaje. Bo teraz już no no, się ludzie naoglądali tych filmów z kosmitami w rolach głównych chociażby Dzień Niepodległości, także oparty w amerykańskich realiach, No, ale te zagrożenia z 11 września no to nadal myślę, że są aktualne i chyba nadal Stany Zjednoczone jeszcze się w zasadzie nie otrząsnęły z tego wszystkiego. Nie, nie, nie. Teraz się widzieli, że sami patrole nawet myśliwców tu nad stolicą, nad Waszyngtonem, co, co regularne, czego przedtem tak się nie widywało i tak dalej, także pilnują, no jednak wzmożona czujność jest. Trzeba przyznać. Skoro już mówimy o rządzie, o polityce tak poniekąd też, to właśnie, co tam na linii Obama-Clinton? Jak to wygląda? Bo ty chyba wiesz o tym najlepiej jako mieszkaniec Stanów Zjednoczonych. U nas w Polsce od czasu do czasu też się o tym mówi, no ale jakby tak mniej. My mamy swoje problemy i ciekawostki polityczne. Ja sobie wyobrażam. Ale no, teraz sytuacja została, no, że tak powiem, wyjaśniona, jak już pewnie wszyscy wiedzą. Pani Clintonowa, no, wyraziła poparcie pana Obamy i tak dalej, i tak dalej, więc już nie ma tej walki. Na, na, na, jeśli chodzi o nominację demokratów Także no, mamy dwóch, to jeszcze nie zostało potwierdzone Ale mamy dwóch, republikańskiego i demokratycznego kandydata na prezydenta do wyborów w listopadzie Oczywiście to zostanie dopiero potwierdzone podczas konwencji obu partii, które dopiero się odbędą w lecie no i wtedy będzie to oficjalne. Teraz, no teraz już jest prawie oficjalne, ale nie na 100% jeszcze. Więc kampania jest w tej chwili Obama przeciwko McCain, a, a, nie, a nie Obama, McCain, Clinton już. A jakie są, że tak powiem, szanse? Kto ma większe rokowania? Czy McCain, czy Obama? To się zmienia z dnia na dzień czasami, ale, ale wygląda na to, że w tej chwili Obama prowadzi. No ludzie mają po prostu dosyć tego wszystkiego, zdaje się, tak. No, we wszystkich doniesień tak wynika, że no, potrzebują zmiany. To jest to, co Obama im oferuje, że zmiana. A na lepsze wycofamy się z tego Iraku wreszcie, naprawimy gospodarkę, naprawimy system opieki zdrowotnej, no takie różne obietnice. Mam nadzieję, że będzie w stanie wywiązać się z tego, no bo obietnice są łatwe, a realia czasami są dużo trudniejsze później, no ale w każdym razie Obama jest no, zyskał się ogromną popularność i to by był przełom, jak wiadomo no, Obama jest y, murzynem, co najmniej w połowie murzynem, przynajmniej tu się go określa jako murzyna, a, mimo, że miał białą matkę i, i no, czegoś takiego nie było jeszcze tutaj w tym kraju i są pewne opory wśród niektórych ludzi, jak wiadomo No właśnie, uprzedzenia a, rasowe to chyba... Tak domena poniekąd tej wcześniejszej Ameryki, no przecież właśnie tu czarni ludzie byli niewolnikami, później to zostało zniesione, jeszcze yy, kwestia apartheidu też była zdaje się tak. No także, no zobaczymy jak to była, się wszystko była. potoczy yy, a powiedz mi yy, czy wyciągane są w tej kampanii wyborczej całej jakieś tam różnego rodzaju takie skandale polityczne, yy, grzebie się tym ludziom w teczkach, żeby zobaczyć co to tam kiedyś było, kto z kim, jaki gdzie, czy raczej jest ta gra czysta? Nie, zawsze się grzebie niestety, to czy tutaj były był szereg afer dotyczących pastorów, czyli tam pastorów, obu, obu panów pana McCaina i pana Obamy, że wypowiadali się w taki czy inny sposób na inne na jakieś różne tematy nieładnie nie i to było bardzo no, szargane po wszystkich stronach, poza tym kto pracuje dla kampanii takiej czy owej, czy pan, który miał jakąś czystą przeszłość czy nie, I już były oczywiście różne rezygnacje, dymisje i tak dalej z tych z, z, z, z kampanii Obu, obu kandydatów. Także to jest ciągła sprawa. Każda z tych kampanii prawdopodobnie łącznie z Pras, on cały czas poluje na coś ciekawego. Żeby, żeby to wygrzebać No może słusznie, tylko że Czasami do przesady mi się wydaje do, Doprowadzają czasami te. No tak, bo w końcu media jednak tym się żywią Żeby coś tam się działo Każdy dziennikarz, który Szuka czegoś tam, to stara się za wszelką cenę Wytropić jakiegoś sensacyjnego newsa No nie zawsze W dobrej wierze Czasem chcą komuś zaszkodzić No ale ogólnie, no w końcu, jak to się mawia Business is business, czyż nie? Biznes jest biznes i oprócz tego, w jakim sensie, w jakim stopniu zadaniem mediów jest jednak no, wynajdywanie informacji. E, czyli jakakolwiek to będzie informacja, no i czasami też utrzymywanie, jakby, no, czy zmuszania też kandydatów, polityków do uczciwości. E, także jeśli się wywiązują z tych obowiązków, no to dobrze. Jeśli tak, no nie mogą się po prostu zgadzać na wszystko, co mówię, jeśli mamy wolną prasę, która jest no, w miarę wolna, powiedzmy, no nie stuprocentowo nigdy tak nie jest. Ale jeśli tak jest, no to, to, to jest ich obowiązkiem, ja uważam, więc nie, nie, niech szukają panowie. No dokładnie, niech szukają tak. i niech znajdują, żeby ludzie mogli sobie sami wyrobić pogląd na temat tego, komu chcą zaufać i komu kolejne kilka lat rządów chcą powierzyć. Ja teraz myślę, że zrobimy sobie kilkuminutową muzyczną przerwę, a do tematów powrócimy, bo jeszcze ich tu trochę mamy. Przypomnę, że słuchacie cały czas programu Głos z Ameryki na antenie radiosfery. Nie ograniczaj się. Nie ogran Wybierz swój ulubiony kanał na www.radiosfera.pl Alexander O'Neill criticize, trochę sobie różne rzeczy poza anteną pokrytykowaliśmy, a teraz wracamy do rozmowy o Stanach Zjednoczonych, a mamy jeszcze trochę tematów teraz, no może już nie takich aktualnych, ale jak najbardziej zawsze na czasie, bo w końcu konstytucja amerykańska to jest dokument, o którym zawsze chyba będzie głośno, prawda? A szczególnie o pierwszej poprawce. No tak, pierwsza poprawka dotycząca wolności słowa jest poprawką dosyć istotną no i dosyć znaną i szanowaną i tak dalej. Zawsze, zawsze są naciski na to, żeby, żeby to żeby utrzymać w mocy i nie, nie łamać tych przepisów i tak dalej. No z tym, że są zawsze też pewne naciski, jeśli chodzi o powiedzmy no po, po, po, po atakach 11 września tutaj na Stany Zjednoczone, tych terrorystycznych. No to później wprowadzono pewne przepisy i mówiono, że no, no nie można tego robić, ponieważ obrona po, kraju, ponieważ patriotyzm, dziennikarze muszą też współpracować z rządem, no to my to znamy troszkę z, z, naszych, z naszych przeszłości w PRL-u. I zwłaszcza tak z tej współpracy z rządem, chociaż no, wtedy to no też była zupełnie inna sytuacja, bo tych dziennikarzy to nie było wielu, a jeżeli już jacyś byli, to byli na garnuszku państwowym, a państwo równa się rząd, czyli to troszkę no, też taka inna oczywiście. sytuacja, ale w kwestii łamania albo jakby naginania tej pierwszej poprawki to jakieś na przykład mógłbyś podać konkretne przykłady, co, co miało z tym związek? No już chyba, chyba wspomnieliśmy kiedyś o tym, że na przykład była cała seria spraw. Chodziło o wyjaśnienie tej głośnej sprawy, kto wydał panią Plame, czyli agentkę CIA, kto wydał jej tożsamość w sumie prasie swego czasu. Bo się ukazało w prasie, że pani Plame była agentką CIA, a ona była żoną byłego ambasadora Wilsona, który nie, nie, dosyć niepochlebny, i niesłuszne według y, y, rządu prezydenta Busha wyraził opinię na temat importu y, uranu z Nigru. E, no i tak dalej. Więc ktoś to puścił, że pani, jego żona jest agentem. CIA, co było totalnie nielegalne, bo ona była utajniona tego czasu. No i później zaczęło szukać, kto wygłosił to. No więc jeden pan już się znalazł w więzieniu, bo tym później go łaskawił prezydent i tak dalej i później zmuszano dziennikarzy do tego, żeby ujawnili swoje źródła a dziennikarze mówili, że są chronieni przez że swoje źródła są ich źródła są chronione i, i, i, pa, i dwójka dziennikarzy się musiała spędzić kilka miesięcy w więzieniu ze względu na to, że nie chcieli ujawnić swoich źródeł Więc to były ze strony rządu które no coś nietypowego może tutaj powiedział i jak to się zakończyło? W końcu ale... zostali uwolnieni? No zostali uwolnieni, owszem, ale to była bardzo głośna sprawa. A w końcu jeden szef sztabu, wiceprezydenta Maciejniego, niejaki skuter Libii, w końcu został skazany za ujawnienie tych, tych tajnych informacji, A skazany na więzienie, po czym został ułaskawiony przez prezydenta Busha, ale no, prezydent może takie rzeczy robić. Ale to była dosyć taka głośna sprawa wtedy. Teraz się o tym bardziej raczej nie słyszy. No, nie ma tego rodzaju nacisków na szczęście i, i wygląda, że ta pierwsza poprawka żyje, jest z nami i funkcjonuje należycie. No więc i wtedy właściwie też no to, że, to, że, to, że w sumie ci dziennikarze postawili się a, a, twardo i woleli nawet spędzić kilka miesięcy w więzieniu czy w areszcie też dobrze o nich świadczyły uważam no i, i, i teraz już no, wolność słowa chyba jednak no, w gruncie rzeczy kwitnie w Stanach nadal Pierwsza poprawka to taka najbardziej charakterystyczna część Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jeszcze są jakieś takie interesujące, o których warto powiedzieć które są ciekawe? No nic spe specjalnie nowego na przykład jest znane dosyć no, mamy wolność słowa, nawet w, prawo do, do, do szukania szczęścia no to proszę rzeczy są, są, tak, tak, to jest wszystko wszystko. A tam jak tam to prawo szczęście? do szukania szczęścia się egzekwuje? Bo to mnie zaciekawiło, szczerze nie mówiąc Tego się nie egzekwuje To jest po prostu stwierdzenie, że każdy obywatel ma do tego prawo No, czyli no to, to, to, to. Nic chyba nowego, nic to rząd prawdopodobnie w tym nie pomaga. A wielka ale... szkoda, bo mógłby, wielka skoro szkoda. już jest, no taki, jest taki paragraf w konstytucji, to rząd mógłby bardzo intensywnie pomagać w szukaniu szczęścia, zamiast wolność słowa ograniczać niekiedy. No Chociaż, też, no... musimy... mhm. no, Chociaż wiesz, no tak nie, z drugiej bo... strony, to może to ym, ograniczenie wolności słowa, to było, to była próba właśnie poszukania szczęścia dla tej nieszczęsnej agentki. CIA. No może, może właśnie, ale też trzeba rozróżnić między konstytucją zasadniczą i, i kartą e, praw. E, karta praw, te te rzeczy, jak to, to, to, to często się to myli, często się to myli. Karta praw jest właściwie tutaj jest właściwie nie jest formalnie rzecz biorąc częścią konstytucji, no ale w jakim sensie jest? Jest to troszkę niejasny podział. W każdym razie tego rodzaju rzeczy, jak wspomniałem o, tej, o tym szczęściu i tak dalej, to jest y, bardziej częścią właśnie karty praw, y, która, na której podstawie być może y, konstytucja została y, napisana swego czasu. Y, także to był szereg, cały szereg tych naszych y, tak zwanych founding fathers, czyli, czyli z, z założycieli tego kraju. Y, szereg ciekawych postaci, którzy którzy pisali różnego rodzaju e, e, kwestie, które później zostały wprowadzane do Karty Praw, do Konstytucji i tak dalej, ustalane przez konwencję i tak dalej. W każdym razie, no, Stany Zjednoczone były tym pierwszym krajem, który właściwie powiedział, że każdy ma prawo... Każdy jest równy. Powiedzmy. Mi się wydaje, każdy jest równy i, i, i to, to było, mi się wydaje, głównym e, za, główną zaletą tego wszystkiego, z tym, że nawet w tym okresie, kiedy każdy był równy, mieliśmy niewolnictwo no właśnie, tak dalej. No, też byli równi i równiejsi. Tak, żeby byli, tak jest, t, tak. przypomina mi się, wiesz, taki żart, jak kiedyś przewodnik wycieczki gdzieś pojechał z ludźmi, no różnych kolorów skóry i mówi: Wiecie co, u nas nie ma równych i równiejszych, żeby nie było żadnych niedomówień, to ustalmy, że wszyscy jesteśmy zieloni. No to mówię, No dobrze, to jesteśmy zieloni. No to tak, no to teraz jasnozieloni naprzód, a ciemnozieloni do tyłu. <laughs> Także tak, no, zawsze podział, zawsze no właśnie, to, tak, tak wygląda ta równość niekiedy i nawet. Konstytucja za nami to teraz jeszcze coś, co myślę, że każdego nurtuje raz w roku. Kiedy wypełnia takie papierki yy, niefajne, u nas to się Pity nazywa, a yy, czyli kwestie podatkowe. Jak to tam wygląda? Bo w Stanach Zjednoczonych, yy, jak rozmawialiśmy tak przed, przed audycją, no to z racji tego, że to jest podział na stany, które mają tam jakąś większą, su większą suwerenność, yy, no to wygląda to różnie, prawda? No po pierwsze, zacznijmy od tego, jak mówiliśmy że konstytucji, że konstytucja wymieniała to, że stany, poszczególne stany mają prawo pobierać podatki od obywateli, podatki dochodowe a w tej chwili mówimy. To uległo zmianie gdzieś w okolicach pierwszej wojny światowej, kiedy bodajże prezydent Wilson czy ktoś inny w końcu przeforsował to, że rząd federalny będzie tym, który będzie zbierał te największe, te główne podatki dochodowe. A, A tych podatków przedtem... ile jest w ogóle? Bo mówisz, że to są największe, czyli to jeszcze jakieś tam się inne płaci? No, płaci się podatki przeróżne. No, podatki tak zwane no, w coś w rodzaju VAT-u, czyli sales tax, czyli, czyli podatki od każdego zakupu. Ale to są podatki stanowe. Niektóre stany w ogóle nie mają tego rodzaju podatku, więc to się różni. Zależnie od stanu, niektóre stany mają podatki dochodowe, inne nie mają podatków dochodowych, czy mają podatki od zakupu. Czy nie mają, więc te sprawy się różnią. Federalne są no, między innymi równe. Oczywiście zależy też to od dochodów. No. Są pewne, czy więcej się zarabia, w teorii do pewnego limitu płaci się więcej podatków. To jest chyba normalne. Ale, ale tu jest też duży podział. Podatki, podatki dochodowe się płaci stanom, podatki dochodowe się płaci rządowi federalnemu. Oprócz tego podatki od zakupów się płaci, podatki od własności, powiedzmy masz się dom na jakiś z ziemią, czy nawet samochód, też zależy od stanu, zależy od powiatu nawet. Czasami te podatki się różnią często, federalne są te same na cały kraj, ale te stanowe są czasami bardzo różne, więc niektóre firmy na przykład zakładają swoje siedziby tylko, czasami tylko po prostu biuro z telefonem w stanie takim, który ma niższe podatki dochodowe. I firma XY ma powiedzmy w stanie Delaware siedzibę, a działa w Nowym Jorku, Więc, ale, ale oszczędza na tym jakąś sumę z podatków. Więc są różne możliwości manewru i podobnie tak jak i w Polsce prawdopodobnie też trzeba wypełniać te zeznania podatkowe. Tutaj to się dzieje gdzieś w połowie kwietnia, około 15 kwietnia trzeba złożyć te zeznania. Wysłać, no i tak dalej. I to jest po prostu. Jakieś zwroty podatkowe też się dostaje, bo u nas na przykład czasem można co nieco yy, można. odzyskać. Można też, można, można sobie można, niektóre rzeczy można, odliczać da. od podatków. A powiedzmy, jakiś taki ranking stanów najbardziej przyjaznych yy, gdzieś tam funkcjonuje, bo skoro te stawki podatkowe są w różnych stanach różne, to i może są takie stany, w których się bardziej opłaca na przykład coś tam kupić, bardziej się opłaca mieć własną firmę, a może też są takie, w których po prostu mniej. No jak mówiłem, stan Delaware, który tutaj jest na wschód od Waszyngtonu, są plaże tam nad, nad morzem, w stanie Delaware podatków, podatku od zakupu nie ma, podatki dochodowe, firmowe też są niższe. Oni sobie na pewno to wyrównują, ponieważ ściąga to firmy różne, które zakładają tam siedziby, które im płacą podatki, oczywiście niższe podatki, ale podatki jednak. Więc są takie, są stany. Stan New Hampshire na północ od Bostonu. Też nie ma podatków od zakupów i, i inne. Jest to, jak wiem, 50 stanów. Przepisy są bardzo różne i, i możliwości tego rodzaju są dosyć szerokie tutaj. Także. A jeszcze lepiej firmy zakładają się gdzieś tam na Karaibach, prawda? Nawet pamiętam senator Obama wspomniał kiedyś w czasie jednej z debat tych wyborczych, że na, na wyspach Cayman jest taki budynek, gdzie są siedziby 10 tysięcy amerykańskich firm no więc wyobraźmy sobie, co tam może być, po prostu formalność. No właśnie, budynek jest, ta siedziby takie główne i faktyczne, gdzie się wszystko dzieje, są gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, no bo na kajmanach to może i fajnie się przybywa, ale to w ramach wypoczynku, a żeby tam jakiś interes prowadzić cały czas stamtąd, no to mogłoby być to cokolwiek problematyczne. Skoro już jesteśmy no. przy kwestiach biznesowych, no to może co nieco jeszcze powiedzmy na temat tego, jak wygląda sprawa z zakładaniem własnej firmy w Stanach Zjednoczonych. Czy to też jest tak yy, skomplikowane i złożone, jak na przykład w Polsce, że trzeba się nabiegać z tymi papierkami i ich nawypełniać dosyć dużo, o czym miałem zresztą okazję nie tak dawno się przekonać? Czy to jednak jest prostsze? <śmiech> Wydaje mi się, że jest prostsze ogólnie rzecz biorąc, ale teraz jeszcze yy, ta kwestia też jest yy, w, w gestii stanów, czy nawet powiatów często, więc się to trochę różni. Ale jest to dużo bardziej proste. Często nawet nie trzeba nabiegać się z papierkami, tylko po prostu można w internecie to załatwić niejednokrotnie wiele rzeczy. I, i, i nie ma poważniejszych utrudnień. Raczej zachęcają do tego ludzi, żeby zakładać firmy, no żeby bazę podatkową zyskiwać, ewentualnie zatrudniać ludzi itd. itd. Więc tu jest popierane to. Tego rodzaju inicjatywy są popierane i w miarę ułatwiane, mimo że są czasami jakieś problemy i kłopoty związane z tym, ale myślę, że łatwiej niż w Polsce jest to zrobić. Czyli jest taka A... możliwość, żeby na przykład wejść sobie, jeżeli w odpowiednim stanie się mieszka, to jest taka możliwość, żeby wejść sobie na jakąś stronę internetową odpowiednią i te wszystkie wnioski złożyć elektronicznie, tak? można. W wielu przypadkach tak. Ja na przykład byłem w stanie kiedyś takie, w ten sposób to załatwić. Nawet dosyć skomplikowane, różne poważne transakcje się, są wykonywalne w internecie i, i czasami potwierdzenie przychodzi później pocztą, no bo potrzebny jest, powiedzmy, formalny podpis na papierze czy coś takiego. Trzeba odesłać, ale poza tym kłopotów zbyt wielkich nie było, więc to jest dobra strona tego systemu, mi się wydaje. No, Także, także, także wygląda to tak. całkiem dobrze w porównaniu Ta. do Polski. Podpis elektroniczny, jak rozumiem, jest bardziej respektowany niż u nas. Bo u nas to się jak na razie no, co nieco z tym rusza. Natomiast no, jeszcze nie wszędzie można wszystko tam załatwić za pomocą podpisu elektronicznego. Tutaj czasami też, nie jak mówię, czasami się złoży powiedzmy podanie, które zostaje w gruncie rzeczy zatwierdzone. I później jednak pocztą przychodzi no, serię papierków, które trzeba formalnie rzecz biorąc wziąć, podpisać i odesłać, to żeby mieli w baktach podpis złożony piórem i nie elektronicznym, czasami jednak się życzą tego, ale to nie jest wielkim problemem ale w gruncie rzeczy. Dużo rzeczy można załatwić przez internet i elektronicznie, jeżeli się chce. Tak jest. Jeżeli się chce, owszem. Z tym, że no, mi się wydaje, że w Polsce to, to też ulegnie w, w uproszczeniu jakich, w jakiś czas. Mi się wydaje, że to, to, te, te utrudnienia, to biurokratyczne, to jeszcze jest, jest pozostałości PRL-u, mi się wydaje, ta biurokracja, gdzie nikomu nie dowierzano i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to mi się wydaje, że że jednak z czasem minie, miejmy nadzieję przynajmniej. Wiesz, no często też jest tak, że kiedy wypełnia się jakieś tam formularze, to na przykład masz trzy formularze yy, i na każdym formularzu w zasadzie wpisuje się to samo. Nie wiem po co. Tak sobie, tak sobie powymyślali urzędnicy jakiś tam czas temu. No i tak. trzeba się z tym męczyć. Także no w ten sposób to u nas wygląda. W Stanach jak się okazuje jest lepiej. A jak z obawą ludzi yy, w USA co do korzystania stania Właśnie z tych dobrodziejstw nowoczesnych technologii Bo powiem szczerze, że u nas No już coraz mniej ludzi się tego obawia yy, w, Jeszcze kilka lat temu Ostatnio nawet trafiłem na trochę artykułów z roku 96. Czyli to były lata, kiedy internet w Polsce raczkował. W Stanach Zjednoczonych dzięki projektowi ARPA to już zdecydowanie bardziej był rozwinięty, ale tak. jeszcze w 96 roku to ludzie twierdzili, że ten internet jest w ogóle źródło wszelakiego zła. Tam ludzie nie wiadomo, co w tym internecie robią. Sodoma i Gomora i pornografia w dodatku jeszcze na każdym kroku się czai. No a już w Ameryce było to bardziej rozwinięte. Dalej ludzie jeszcze mają jakieś tam obawy przed podawaniem na przykład swojego numeru karty kredytowej czy jakichś innych danych, czy to już jednak zostało zbagatelizowane? No, niektórzy mają oczywiście obawy co do tego i jeszcze się to czasami słyszy w jakiejś opinie pewnych, no że tak powiem, zacofanych ludzi, którzy myślą, że właśnie internet to jest tylko źródło pornografii i zła i wszystkiego innego. Ale, ale oczywiście to są opinie mniejszości i, i większość ludzi korzysta z tego, z internetu naprawdę szeroko i na bieżąco. No ale są zawsze obawy. Są tacy, trafiłem na takie sytuacje, gdzie ludzie po prostu proszą, że nie chcą zapłacić za coś kartą kredytową, że, że, że proszą kogoś, żeby, czy mogą wysłać czek wręcz, czy, czy, czy zapłacić gotówką przy okazji, czy coś takiego, że po prostu nie chcą, nie chcą tego robić, że się boją. A także no, jeszcze, jeszcze się spotyka, szczególnie ludzie starszej daty, no, ma trochę zrozumieć to, ale nie tylko, A, ale ogólnie rzecz biorąc no, zakupy tutejsze internetowe, powiedzmy transakcje w różnego rodzaju sklepach są bardzo rozpowszechnione, bardzo szeroko używane, stosowane i jest to wielki, wielki biznes też, y może słyszałeś o tej firmie, no prawdopodobnie słyszałeś o Amazon. Tak, tak. To już firma, tak, która no, no, zresztą nie tak, tylko tak. w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje, ale tak także właśnie. i w innych krajach rozwinęła się. A człowiek, który zakładał ten Amazon, to Bezys. właśnie, to on zaczynał chyba od jakiejś tam niewielkiej księgarni internetowej. Wymyślił sobie, że coś takiego założy. Tak. No i to się, proszę, jak rozwinęło. I to bardzo mocno. Sprzedają prawie wszystko. Sprzedają prawie wszystko teraz. Zaczęło się rzeczywiście od książek, a teraz oczywiście książki nadal sprzedają, ale sprzedają prawie wszystko, co, co się można wyobrazić. Także jest to ogromna firma, deficytowa przez wiele lat była, ale zdaje się, no teraz jakoś się wygrzebali z tych, tych problemów finansowych i to no się rozwija jakby. No i bardzo Także... dobrze, bo w końcu w biznesie elektronicznym to raczej przyszłość. Tak jeszcze zastanawia mnie jedna rzecz, bowiem w Polsce już kiedyś były takie Próby stworzenia wirtualnych supermarketów, czyli stworzenia sklepów, w których no wiadomo, że w supermarkecie to możesz kupić sobie tam wszystko, także jakieś artykuły spożywcze i tego typu rzeczy z dostawą do domu. W Stanach to się stało popularne, czy jednak jeszcze ludzie nie są na tyle leniwi, jeszcze od czasu do czasu chce im się tam gdzieś wyjść i włożyć co nieco do tego fizycznego, niewirtualnego koszyka? No przydałoby się, żeby więcej się ruszali Zdaje się, patrząc na, na, na otyłość Tutejszą ale, ale są takie możliwości Są takie firmy, które, które Właśnie dostarczają Z, z kilku supermarketów jest to, no, jest to Używane Jest to stosowane, ale nie myślę Żeby to było tak ogromnie popularne jeszcze. Korzystasz czy nie? A ja jeszcze nigdy nie skorzystałem, muszę przyznać. Z tym, że kiedyś brat ojcu załatwił to, bo coś tam ojciec źle czuł i, i, i korzystali z tego. Ojciec korzystał w Bostonie, notabene, ponieważ jest dzień ojca, będę musiał zadzwonić do taty. No właśnie, to pamiętaj, A, od tak, razu. tak. tak, tak no i jeszcze jeśli będę mógł jeśli bym mógł coś wspomnieć na temat właśnie mojego taty to przy okazji może wspomnę bo taty, tata był jak pewnie słyszałeś profesorem MIT Massachusetts Institute mhm. of Technology jest inżynierem budowlanym to był Wydział Architektury i bardzo ciekawą wystawę mu zorganizowali półtora roku temu w MIT jego pracy jego systemu budowania pod tytułem uh, Shaping Structures czyli jakby kształtowanie konstrukcji no i ta wystawa już jeździła po wielu uniwersytetach w Stanach, teraz była w Łodzi, a 23. teraz czerwca, za kilka dni, otwiera się ta wystawa właśnie w Warszawie, w, w, w siedzibie SARP-u, Stowarzyszenia Architektów Polskich, także tata, no, Zresztą może powiedzmy, przy okazji, że dzięki twojemu ojcu mamy takie budowle jak chociażby katowicki Spodek czy dworzec kolejowy w Katowicach? Tak jest, Dokładnie. tak jest, no i super sam, i super sam warszawski, który zburzyli. Jest no wtedy. właśnie, super samo już nie ma, tak, ale, tak. ale kiedyś był i to dosyć ciekawa konstrukcja była chyba wtedy też, prawda? No tak, ciekawa, gdzie zdecydowali zdecydowanie ciekawa konstrukcja dachu, no i szkoda, że właściwie ją zburzyli, bo nie była w tak złym stanie, jak niektórzy zdaje się. E opiniodawcy się wrazili o niej. No to też może no, niekoniecznie ale, opiniodawcy, tak. ale też jakieś tam polityczne zagrywki, bo to już jakiś czas temu zburzyli, prawda? To dosyć, tak, tak, dosyć tak, długi tak okres temu. czasu. Tak, tak, tak, No tak, no. także no niestety, tak to czasem wygląda, że dzieła polskiej architektury i myśli budowlanej no nie przetrwają za długo. No ale za to katowicki tak. spodek jest i myślę, że on to jeszcze długo będzie, bo to jest obiekt, yy, w którym się wiele dzieje. Tak jest, tak jest, także no także tata działa, niestety no, tata ojciec ma 90 lat trzyma się nieźle, muszę przyznać odpukać, ale no, nie, nie czuję się w stanie, żeby jechać na otwarcie tejże wystawy niestety także niestety inni będą tam reprezentowani koledzy i tak dalej no to jeszcze może od razu tatę wymień z imienia i nazwiska bo być może ktoś by chciał no. poszukać czegoś więcej na temat jego w internecie, jak już usłyszał że zawdzięczamy mu parę budowli no, Wacław Zalewski, Wacław Zalewski. Nawet w Wikipedii jest... artykuł o nim można znaleźć, nie duży, ale być może ktoś go kiedyś rozbuduje. Tak jest, tak jest, że zapraszam, no mi się wydaje, że, że ciekawych parę, parę rzeczy data zrobił, jak ktoś jest zainteresowany zapraszam do, do obejrzenia tychże stron. Godzina 16 coraz bliżej, zatem dzisiejsze wydanie Głosu z Ameryki powoli dobiega końca. Jeszcze tak tytułem zakończenia powiem, że niebawem już ukaże się strona internetowa i będziecie mogli sobie te wszystkie odcinki, które do tej pory się ukazały, ściągnąć jako podcasty. Jeszcze to trochę potrwa, no ale miejmy nadzieję, że niebawem już strona ujrzy światło dzienne i będzie sobie można to zasubskrybować w swoim własnym czytniku RSS. Kolejne wydanie Głosu z Ameryki w radiosferze, no pewnie gdzieś tak zamiast. Miesiąc. może wcześniej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja póki co dziękuję Ci, Marku, za wspólnie poprowadzony program i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Słuchaj, słuchaj, słuchaj Radiosfery na www.radiosfera.pl